Na pierwszym liście do Koryntian, czwarty rozdział. Zaczniemy czytać od trzeciego rozdziału, od dziewiętnastego wiersza. albowiem mądrość tego świata jest u Boga głupstwem. Napisano bowiem, On chwyta mądrych z ich własnej chytrości. I znowu, Pan zna myśli mędrców, że są marne. A zatem niechaj nikt z ludzi się nie chlubi, wszystko bowiem jest wasze czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas, czy świat, czy życie, czy śmierć, czy teraźniejszość, czy przyszłość. Wszystko jest wasze. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. A od szafarzy tego się właśnie wymaga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 aż dotąd, do tego miejsca. Y, mądrość tego świata uważa Ewangelię za coś niedorzecznego. Zaczynając od pierwszego punktu Słowa Bożego, na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, aż do ostatniego słowa Biblii wszystko, włącznie z przyjściem Pana Jezusa, wydaje się temu światu, głupotą. I nie jest to nic nadzwyczajnego, dlatego że ci, którzy są na tym świecie, są albo ukierunkowani religijnie i tacy domagają się różnego rodzaju wzruszeń religijnych, albo są to materialiści, którzy chcą wszystko wytłumaczyć na zasadzie tego, co rozumieją widzą, mogą dotknąć i zasmakować. I to jest rzecz, która nie ma nic wspólnego z Królestwem Bożym, bo Królestwo Boże opiera się na osobistej relacji z Panem Jezusem. Ono jest oparte na tym, czy znasz, czy kochasz Boga, czy On jest dla ciebie w życiu najważniejszy. Wszystko inne to są rzeczy, które nas od tego świata mniej lub bardziej, ale niewiele różnią. Czyli każdy z nas ma jakieś zajęcie. Ludzie ze świata też mają zajęcie. Chrześcijanie mają jakieś normy etyczne. Świat ma również normy etyczne. Czasami nawet wyższe niż my. I my kochamy, oni mają też szlachetną paczkę. karitas, Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Cudowne działania charytatywne, zupełnie nie mające nic wspólnego z chrześcijaństwem ani z wiarą w Boga, ale bardzo szlachetne w swoim działaniu. Dlatego jedyna różnica między chrześcijaninem a tym światem to jest właśnie ta rzecz, czy znasz i kochasz Boga. Czy Jezus jest Twoim osobistym Zbawicielem i jedynym przyjacielem? Nie wiedza, powiedza również. I to w ramach wiedzy biblijnej. Ludzie tego świata często prześcigają nas w detalach znajomości Biblii. Jeśli się weźmie różne kluby intelektualne rozważające Biblię, to znajomość przeciętnego chrześcijanina to jest nic w porównaniu z tą wiedzą. Dlatego, że chrześcijanin nie potrzebuje intelektualnych wzruszeń w czasie czytania Biblii. Chrześcijanin używa Biblii jako listu od Boga dla siebie, jako osobistego, miłosnego listu od kochającego Ojca do swojego dziecka. I dlatego my tej Biblii używamy zupełnie inaczej. Gdy czytamy Słowo Boże, to jest to osobiste poselstwo dla nas, do nas, żebyśmy wiedzieli, jak się poruszać na tym świecie, a nie żeby na przykład wiedzieć, jakie są luki w historii tego świata w porównaniu z Biblią, bo są. Albo jakie są luki w fizyce, w porównaniu z tym, co już Biblia dawno objawia. Taki przykład z Judy na przykład. Tam jest powiedziane bardzo proste słowo o odstępstwach. O odstępstwach. I Juda w pierwszym wieku pisze o gwiazdach. Bardzo ciekawe zdanie. To jest XIII wiersz wściekłymi bałwanami morskimi, wyrzucającymi hańbę swoją, bokającymi się gwiazdami, dla których zachowane są na wieki najgęstsze ciemności. I Juda, nie wiem, jakie on miał wtedy wykształcenie, ale to, że bałwany morskie na powierzchni morza się unoszą, jest biała plama, to dziecko wie. I on z równą prostotą Mówi o czymś, co dopiero nauka tego świata odkryła w XX wieku, czyli o najgęstszych ciemnościach zwanych czarnymi dziurami, do których spadają gwiazdy. Przecież to jest rzecz, która mogła być tylko i wyłącznie znana człowiekowi, który zna się osobiście z tym, który stworzył świat i stworzył mechanizm, który działał w tym przypadku. Czarna dziura ma tak gęstą materię, że jeden centymetr sześcienny waży kilkadziesiąt, kilkaset ton lub więcej. I jest tak ciemna, że światło, które tam wpada, znika i go nie widać. Czy można lepiej oddać najgęstsze ciemności? I wpadają tam gwiazdy. Dokładnie tak, jak dzieje się ze zwodzicielami, którzy wpadają do piekła. I Juda to samo widział, tak samo w prostocie, jak zwykłą spienioną wodę na powierzchni morza. Dla niego było to tak oczywiste. I te rzeczy, o których my mówimy, ze słowa Bożego, są dla świata niedorzeczne. I z kolei mądrość tego świata jest dla Boga Głupstwem. Musimy to po prostu pamiętać, żeby się nie martwić z tego powodu, że nie jesteśmy przez ten świat zrozumiani, dopóki Duch Święty takiemu człowiekowi nie umożliwi przez jego służbę usłyszenia Bożego głosu. My mamy mówić Słowo Boże, mamy opowiadać Ewangelię. Mamy chwalić się tym, co mamy w Jezusie, ale narodzenie na nowo to jest dzieło Boże. I taka osoba, słysząc życiodajne Słowo Boże, nawraca się w momencie, kiedy znajdzie w Bogu jakąś cenną rzecz. To jest odpowiedzialność tej osoby, żeby się do Boga nawrócić, a narodzenie na nowo, tak jak narodzenie człowieka, nie ma nic wspólnego z działaniem tego człowieka. Jest to całkowicie dzieło tego, który rodzi. Tak samo jak w przypadku niemowlęcia, niemowlę nie miało nic wspólnego z narodzeniem się naturalnym. Było to działanie poza tym dzieckiem. I mamy tutaj to pouczenie po to, żebyśmy się nie chwalili. 21 wiersz. Niechaj nikt z ludzi się nie chlubi. Dlatego, że wszystko, co my mamy, to jest od Boga dar. To nie jest nic z nas. To nie jest nasza mądrość. To nie jest nic, co wypracowaliśmy sami. To jest dar Boży. I wymienieni tu są słudzy Boży, których Bóg dał, Kościołowi. czy Paweł, czy Apollos, czy Kefas. Te trzy osoby były darem Boga dla Kościoła, dla służby Bożej i Bóg takich ludzi, tak jak wiemy z Nowego Testamentu, również dzisiaj jako dary w ludziach daje. Czy to daje nauczyciela, czy to proroka, czy to innego, uzdolnionego sługę. I poza tym jest też taka rzecz, że każdy ma dar. I te dary, które my, każdy z nas ma, jako pojedynczy członek Chrystusa, pojedynczy członek ciała Chrystusowego, to te dary również są nie z nas. To są dary Boże. Jeden ma jeden talent, drugi ma pięć inny dziesięć. I ten, co ma jeden, nie jest w niczym gorszy. Ten, co ma dziesięć, nie jest w niczym lepszy. Nie ma powodu do chluby. Niech ten, co ma jeden, nie zakopuje tego jednego. Ten, co ma dziesięć, niech je rozmnaża. Niech ich używa. I ten, co ma jeden, też ma ich używać. Wyście zaś Chrystusowi, a Chrystus Boży. Dokładnie, należymy do Chrystusa. Należymy, jesteśmy Jego własnością i bez Chrystusa nic nas nie różni od świata. Tylko Chrystus czyni tą różnicę. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? Jeśli On jest dla Ciebie, Panem i Zbawicielem. To jest to ta jedyna różnica. I Paweł dalej mówi, tak niechaj każdy myśli o nas, czyli o apostołach, jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Szafarz to jest ktoś, kto z szafy wyjmuje coś dla kogoś przewidziane, taki magazynie. I te rzeczy, które są w tym magazynie do Niego nie należą, są Mu powierzone, żeby przekazał je temu, komu ma być to przekazane. I właśnie każdy z nas ten talent, te talenty ma, ale nie dla siebie. Jesteśmy szafarzami i te rzeczy, które Bóg nam dał, są nie dla nas. Są dla budowania ciała Chrystusowego. I to jest główny cel tego, co Bóg nam daje. To nie jest coś, co yy, jest do budowania samego siebie, bo niektórzy budują samych siebie, ale list Judy mówi o tym, że tacy ludzie, którzy budują samych siebie, nie mają ducha, są zmysłowi. I to są dosyć mocne słowa. Natomiast Ci, którzy należą do Chrystusa i wiedzą, że Pan Jezus jest ich Zbawicielem, każdą rzecz, którą mają jako Boży dar, to jest to dar dla budowania Królestwa Bożego tu na ziemi. I tu mamy to powiedziane, że od szasarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Nie jest powiedziane, że on ma być jakiś wydajny, jakiś inny. Ma być wierny. Czyli od magazyniera wymaga się to, żeby nic nie zostało zdefraudowane. Zły magazynier trzyma na magazynie rzeczy tak, że się przeterminują. Zły magazynier to jest taki, który nie wydaje z magazynu na czas to, co jest potrzebne. Dlatego my... Jesteśmy takimi szafarzami, takimi magazynierami. I mamy rozglądać się, czy ktoś nie potrzebuje tego, co jest w naszym magazynie. Bo jeżeli jest to potrzebne, to jesteśmy zobowiązani wiernie się z tego, co Bóg nam dał, rozliczyć. I dalej mamy taką informację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 To, to Bóg ocenia nas, nie brat, nie siostra, bo to nie ten obszar odpowiedzialności. Oczywiście jest ten obszar odpowiedzialności, gdzie odpowiadamy przed zborem, przed społecznością. To jest w piątym rozdziale tego listu do koryntianom mówione. Był tam człowiek, który żył z żoną ojca swego i Paweł zwrócił uwagę, że jest to przypadek, w którym konieczne jest wyłączenie takiego człowieka spośród świętych. Natomiast ta rzecz, o której mówimy dzisiaj, nie podlega ludzkiemu osądowi, tylko i wyłącznie osądowi Pana. Bo ja naprawdę nie wiem, co w magazynie ma inny wierzący, bo to jest coś, co dopiero ujawni się, jak on to wyjmie z tego magazynu. Ja nie mam prawa kontrolować, czy on z magazynu wydał wszystko, co było na ten czas właściwe? Czy może nie? Może zatrzymał? Nie wiem tego. To Pan wie. Bóg patrzy na serce. I my nie mamy takich zdolności, żeby teraz ocenić, czy ten wierzący się już wywiązał z wszystkiego, czy nie. Czy on jest właścicielem dziesięciu talentów, czy jednego. To dopiero w działaniu wychodzi, jeśli on okazuje się wierny. Bo każdy z tych magazynierów, każdy z nas jest takim magazynierem, ma być wierny, ale w stosunku do Pana. A Pan dał Tobie, dał mi różne rzeczy do naszych magazynów po to, żeby służyć Kościołowi, żeby służyć zgromadzeniu, żeby budować Królestwo Boże. I piąty wiersz. Przeto nie sądźcie przed czasem, dopóki nie przyjdzie Pan, który ujawni to, co ukryte w ciemności i objawi zamysły serc. A wtedy każdy otrzyma pochwałę od Boga. Zamysły serc. Każdy ma jakieś zamysły. I my naprawdę nie znamy zamysłów drugiej osoby. Bóg patrzy na serce. My nie mamy takiej zdolności, żeby na serce czyjeś patrzeć. My widzimy tylko działanie. Widzimy to, co jest zewnętrzne. I to też nie wszystko, bo przecież nie obejmujemy monitoringiem 24 godziny na dobę życia każdego człowieka. A natomiast Pan widzi wszystko. I widzi i to, co zewnętrzne, i widzi to, co w środku, to, co w sercu. I to jest kluczowe, żeby pamiętać, że Pan Ujawni to, co jest ukryte w ciemności. Czyli przyjdzie czas, kiedy te rzeczy ukryte będą znane. I to będzie kiedy? Kiedy przyjdzie Pan. Bo tak mówi ten wiersz. I jak Pan przyjdzie, te rzeczy będą znane. I będzie wiadomo, ile ten miał w magazynie i ile dał. Z tego magazynu i w jakiej sytuacji to dał. I tu jest bardzo ciekawe słowo na koniec. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Pan Jezus w objawieniu, gdy zwracał się do zborów, w każdym zborze musiał coś skorygować. Ale zaczynał od pochwały. I każdy z nas, kto jest wierzący w Pana Jezusa, otrzyma pochwałę od Boga. Dlatego, że Bóg właśnie jest Bogiem łaski i zbawieni jesteśmy niezależnie od swoich uczynków i wszystko Pan Jezus wykonał na krzyżu Golgoty. I to wszystko, co Pan Jezus wykonał, wystarczy dla zbawienia i dla zapewnienia domu w domu Ojca wiecznego niebiańskiego domu. Nasza Ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana naszego Jezusa Chrystusa, który przemieni nasze ciało w postać podobną do uwielbionego ciała Jego. I to jest rzecz, która jest oparta na ofierze Pana Jezusa Chrystusa. Nic do tego nie jesteśmy w stanie dodać, nic nie jesteśmy w stanie z tego ująć, jesteśmy jedynie w stanie albo to przyjąć, albo odrzucić. Kto odrzuci to, idzie do piekła na wieki wieków. Kto przyjmie to, że Pan Jezus umarł za wszystkie grzechy, to wtedy taka osoba ma dom w domu Ojca, jest obywatelem nieba. I cokolwiek tu robimy na ziemi, jako szczere dzieci Boże, otrzyma pochwałę od Boga. I tu pada bardzo mocne słowo. Każdy otrzyma pochwałę od Boga. Cokolwiek robisz dla Boga, zostanie pochwalone przez Boga. Czyli przez osobę, na której opinii nam zależy. Bo nie zależy nam na opinii iksińskiego, nie zależy nam na opinii grekowej, y zależy nam na opinii Boga i tu jest powiedziane, każdy otrzyma pochwałę od Boga. Jest nawet tak powiedziane, że po prostu jest to zupełnie rzecz, która jest obrazowana przez różnego rodzaju korony z drogocennymi kamieniami i inne skarby. Tu jest powiedziane słowo proste. Pochwała. Zostaniesz pochwalony przez króla królów i pana panów. Przez najważniejszą osobę. I to, w jaki sposób mamy być wierni, jest bardzo ważne, żeby tę rzecz móc praktykować. I szósty wiersz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 to napisano, żeby nikt z was nie wynosił się nad drugiego, stając po stronie jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. My mamy jako ludzie skłonność do tego, żeby iść na skróty. I chętnie, na przykład słyszymy obdarowanego brata, który wykłada Słowo Boże, i potem słyszymy drugiego brata, który wykłada Słowo Boże. Potem słyszymy trzeciego brata, który wykłada Słowo Boże. I każdy z nich jest niedoskonałym narzędziem. Każdy ma pewnego rodzaju, czy to braki w mowie, czy to braki w sposobie, porozumiewania się z innymi, czy też jest akurat w danym momencie przebęczony? ale jednak Pan mu dał, że mimo tych różnych okoliczności ma wstać i powiedzieć. I może się zdarzyć, że powstają różnego rodzaju szkoły opinii. To jest bardzo niebezpieczne, jeżeli za takimi opiniami się pójdzie. Bo jest powiedziane, że każdy, kto jest na sali, gdy jest głoszone Słowo Boże, ma osądzać. Jest powiedziane, że mówi dwóch lub trzech po kolei, a inni niech osądzają. I kazanie składa się co najmniej z tych dwóch elementów. Jeden mówi, reszta osądza osądza to, co jest mówione na podstawie Słowa Bożego. My tu nie mamy papieża. I to nie jest tak, że ktoś staje eks-katedra za kazalnicą i w tym momencie jest to na równi z Biblią, bo tak jest w niektórych kręgach uczone. To jest nieprawda. Tu Paweł mówi wyraźnie, żeby się na nim i na Apollosie nauczyć, nie rozumieć więcej niż to, co Pismo mówi. Nie rozumieć więcej niż to, co napisano w Biblii. Każdy z nas będzie rozliczany z tego, jak był wierny Biblii, a nie temu, co mówił ten lub inny, być może szczery brat, ale z tymi niedoskonałościami, bo każdy z nas ma braki. Jakub mówi, że jeśli w mowie nie upadamy, to jesteśmy doskonali. Ale potem przechodzi dalej, że jednak ten język zapala całe lasy. Że jednak ten język nasz potrafi użyć niewłaściwego słowa, które może kogoś zranić albo ukierunkować i wywołać gonitwę myśli w niewłaściwym kierunku. Dlatego wyższość słowa Bożego, spisanego słowa Bożego Biblii, nad wszelkimi kazaniami, jakie mamy możliwość słyszeć, jest definitywna. I każdy z nas jest zobowiązany, mając Słowo Boże, oceniać, osądzać to, co jest mówione. I jest tutaj powiedziane o tym ryzyku, że jeden nauczyciel jest brany przeciwko drugiemu. I co ciekawe, przecież tutaj są bracia, którzy byli jednomyślni. Apollos przecież w niczym nie kłócił się z Pawłem. A ci wierzący potrafili tych dwóch wiernych sług i jeszcze Kefasa w to zamieszać i zrobić trzy sekty. Kefasowa, Apollosowa i Pawłowa. Przecież to jest niedorzeczne. Wszyscy trzej byli darem Boga dla Kościoła. Wszyscy trzej byli jednomyślni. W jednym duchu wykładali Słowo Boże. A mimo to jeden brał jednego nauczyciela przeciwko drugiemu. Dlatego, że nie trzymali się tego, co Pismo mówi. Dlatego, że właśnie nie osądzali. A celem tego osądzania jest to, żeby w tych trzech usługach, tych trzech braci znaleźć wspólny mianownik. Bo jeżeli oni są spędzeni jednym duchem, kierowani jednym duchem, to będzie to duch zgodny z Biblią. A jeżeli jest Coś, co z ciała do tego zostało dołożone, albo z własnej ambicji, to właśnie to osądzanie ma uciąć zawczasu w zarodku takie tendencje. Bo cóż Ciebie wyróżnia siódmy wiersz? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, to czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Tu jest pokazane, że właśnie ludzie mają pewnego rodzaju tendencję do tego, żeby chcieć być wyróżnionym. A, bo ja jestem z takiej supergrupy od Pawła. A ja jestem z takiej supergrupy od Kefasa. No Kefas jest lepszy od Pawła. I tak dalej, i tak dalej. Nie! Nie ma miejsca na tego typu rzeczy. Każdy z nas osobiście zda sprawę przed Bogiem z tego, co sam zrobił z własnym talentem. własnymi talentami. I nie ma nic, co nas wyróżnia, bo te talenty dostaliśmy od Boga. To nie jest z nas. To jest dobro wspólne. My jesteśmy jedynie magazynierami, czyli szafarzami. Na koniec Paweł zwraca uwagę na pewną rzecz, że oni są oznaczeni jako apostołowie, jakby na śmierć skazani, stali się omiecinami, i dziesiąty wiersz, myśmy głupi dla Chrystusa. I to było akurat w przypadku tego zboru, gdzie ci wierzący byli bardzo cieleśni, widoczne mocno. Bo Słowo Boże mówi, kto chce żyć pobożnie w Chrystusie, prześladowania znosić będzie. Tu nawet nie jest powiedziane, że jemu się uda żyć pobożnie w Chrystusie. Wystarczy sama chęć życia pobożnego w Chrystusie. Od razu spadają na Niego prześladowania. Jest to zagwarantowane. I jedną z takich form, którą tutaj apostoł wymienia, to to, że byli traktowani z lekceważeniem. I każdy z nas, jeśli się ujawniamy jako wierzący, to jesteśmy traktowani z lekceważeniem. Świat Traktuje nas jako omieciny, jako rzeczy, które się zmiata miotką zmiotką i do śmietnika. I jako ci, którzy pozbawieni są intelektu. Myśmy głupi dla Chrystusa. To jest po prostu rzecz, która towarzyszy nam i nie wstydźmy się być głupi dla Chrystusa. Po prostu jeżeli my nie przedstawimy każdemu z naszego otoczenia Ewangelii taki lub inny sposób, to na te osoby wydajemy wyrok. Bo w stosunku do tych osób jesteśmy magazynierami Ewangelii Zbawienia, którą mamy w swoim zanadrzu. Mamy w swojej szafie i mamy tą rzecz wydać do dyspozycji temu niewierzącemu. Co on z tym zrobi, staje się w tym momencie jego odpowiedzialnością. Ale jeśli my tego mu nie przekażemy, to on nie ma nawet świadomości, że takie coś istnieje. Nie można mieć pretensji do świni, że tarza się w błocie, jeśli nie poinformowaliśmy jej, że może narodzić się na nowo i stać się owcą i żyć na czystym pastwisku. Musimy głosić Chrystusa. Nawet jak nam złorzeczą mamy się modlić, mamy po prostu mieć tą świadomość, że po prostu nie jesteśmy obywatelami tego świata pierwszego sortu, jak to się teraz ładnie mówi, tylko jesteśmy nie w tego świata. Naszą ojczyzną jest niebo, nie ziemia. I tutaj jesteśmy traktowani jako osoby całkowicie bez praw. Zupełnie tak samo jak w Polsce obywatel Bangladeszu. Nie ma żadnych praw. Po prostu. Nie jesteśmy na planecie Ziemia mile widziani. Nie dlatego, że Ziemia, która jest tworzeniem Bożym, nas nie chce, tylko dlatego, że ci, którzy opanowali tą Ziemię, nie chcą słyszeć tej Ewangelii, którą my mamy jako najważniejszy skarb w naszym życiu. Dlatego pamiętajmy, każdy z nas otrzyma pochwałę od Boga na podstawie naszej służby, a rolą naszą jako magazynierów jest to, aby każdy z nas okazał się wierny w wydawaniu tych skarbów, które mamy od Chrystusa.